Specjalne miejsce zajmowała korespondencja z matką Angeliką Spor Royal. Kiedy otrzymywała od niej wiadomości, to stawała się od razu pogodna. Sama przeorysza pisała, że niekiedy pozwalam sobie rozmawiać z królową listownie, jakbym rozmawiała ustnie z prostą zakonnicą. Nieraz do listów żony dopisywał się Jan Kazimierz. Po zniszczeniach we Francji na skutek wojny domowej, Ludwika Maria wysyłała świątobliwym pannom Spor Royal zboże z Bożyc Polski. A kiedyś wstawiła się nawet za nimi do papieża. Niezależnie od obfitej korespondencji, monarchini stale zatrudniała nowych Francuzów, a innych zapraszała na pobyt czasowy. Wśród tych ostatnich najsłynniejszy był poeta saint który napisał nad Wisłą szereg panegiryków. Monarchini chciała też ściągnąć na swój dwór voiture, ale to się jej jednak nie udało. Uregulowane życie królowej przerwał najazd szwedzki. Od pewnego czasu stosunki ze Sztokholmem psuły się, a ostatnio bawił tam dyszący zemstą Radziejowski, który namawiał Karola Gustawa do wszczęcia wojny z Polską. Niemniej nikt nie przewidywał, że wypadki potoczą się tak szybko i zagrożą istnieniu Rzeczypospolitej. 15 lipca 1655 roku król szwedzki wylądował w Wolgocie z 25 tysiącami żołnierzy. 25 lipca Krzysztof Opaliński poddał mu Wielkopolskę, 18 sierpnia Janusz Radziwił Litwę, dzień wcześniej uznała zwierzchnictwo na jeźdźcy szlachta sieracka. 8 września wrogowie zajęli Warszawę, a 17 października Kraków. W kraju szerzyła się panika i demoralizacja. Jesienią większość Polski znajdowała się w rękach Karola Gustawa, któremu złożyła przysięgę wierności przeważająca część oddziałów wojskowych. Całe województwa oddawały się pod jego protekcję, a duża liczba senatorów uznała go swoim władcą. W dodatku, w wyniku wcześniej rozpoczętej wojny, Rosjanie zajmowali wówczas Smoleńsk, Połock, Mińsk i Wilno, a zbuntowany mielnicki oblegał Lwów. W sytuacji, kiedy Sejmu nie można było zwołać, a większość senatorów bądź uznała Karola Gustawa, bądź emigrowała z kraju, rola króla ogromnie wzrosła. Stał się on jedyną władzą Rzeczypospolitej która nie skapitulowała przed najeźdźcami i wokół niego zaczęły się skupiać początkowo bardzo nieliczne odłamy gotowe stawić opór szwedom. Jednak znerwicowany Jan Kazimierz, pomimo wielu zalet, był zbyt słabą indywidualnością, aby odegrać rolę przywódcy narodu. W dodatku okresowo popadał w depresję lub apatię, czy nawet myślał o poddaniu się. Dlatego specjalnego znaczenia nabrała osoba Ludwiki Marii. Dzięki sile swego charakteru, uporowi, energii, zaciętości, pomysłowości, uzdolnieniom, znajomości ludzi i pracowitości, potrafiła na przykład przez dwa kolejne dni obradować po 15 godzin na dobę, podtrzymywała ona na duchu zarówno małżonka, jak i wielu przygnębionych senatorów. Poza tym sama zaczęła rozwiązywać szereg problemów, faktycznie rządząc tym, co pozostało wówczas z Rzeczypospolitej. Nigdy jeszcze w dziejach Polski żadna monarchini nie pełniła tak ważnych funkcji i nie podejmowała prawie samodzielnie decyzji o podobnym znaczeniu dla kraju. Królowa uciekła z Warszawy 6 sierpnia 1655 roku, zabierając frau Cymer i francuskie zakonnice. Energiczną działalność rozpoczęła już w Krakowie, ofiarując na jego obronę część swoich klejnotów. Potrafiła również nakłonić biskupa Gębickiego, aby polecił kościołom diecezji składać na cele wojenne złote i srebrne wota oraz naczynia sakralne. Zachęcała mieszkańców miasta do stawiania oporu jeźdźcom. Sama jednak w związku z nadciąganiem wojsk szwedzkich przeniosła się w początkach września do Żywca. Później przekroczyła granice Rzeczypospolitej i osiadła w swych księstwach śląskich. W tym okresie Jan Kazimierz próbował zorganizować obronę na Podgórzu, Lecz zniechęcony, wkrótce udał się do żony. Dzięki przekazaniu przez męża jego praw spadkowych Ludwika Maria stała się przed rokiem Dux Opolie et Ratiborie. Obecnie zamieszkała więc w Głogówku, zamku hrabiego Opensdorfa, najbogatszego magnata śląskiego. Para królewska miała przy sobie około stu dworzan. W Warszawie było ich 1200. W tym piętnaście Polek we Fraucymerze, i 34 przedstawicielki innych narodowości. Monarchini rozpoczęła stąd niesłychanie ożywioną działalność, pracując całymi dniami z ogromną energią. Przede wszystkim nawiązała łączność z pierwszymi organizowanymi partiami partyzanckimi oraz z nielicznymi miastami i magnatami, którzy nie poddali się najeźdźcom. Całkowicie własnym sumptem uzbroiła oddział chorążego koronnego Koniec Polskiego, a i inne jednostki starała się wspierać materialnie. W tym celu założyła mennicę, w której przetapiano na monety złoto i srebro z jej własnej biżuterii, z klejnotów koronnych oraz znaczyń i wotów kościelnych. Właśnie wówczas powstały pierwsze tymfy, nazwane tak od imienia zarządcy mennicy. W Wiedniu niepokojono się nawet, że żywotna monarchini tworzy odrębne państwo w obrębie posiadłości habsburskich. Rozpoczęła też ogromnie ożywioną działalność dyplomatyczną. Próbowała szukać sprzymierzeńców wśród mahometańskich Tatarów, prawosławnych Rosjan i Kozaków oraz protestanckich duńczyków i Holendrów, co nie przeszkadzało jej w listach do papieża i cesarza łączyć sprawy polskiej z katolicyzmem i apelować o pomoc w imię obrony wspólnej wiary. Bolało ją, że jej ojczysta Francja i obdarzany sympatią Mazarini zupełnie wyraźnie sprzyjali Szwedom. Nieco później zwróciła się więc ponad głową Luwru do ogółu duchowieństwa francuskiego, apelując o pomoc dla Rzeczypospolitej jako wiernej córki kościoła. Jednak i to wezwanie do Francuzów zawiodło, gdyż w odpowiedzi otrzymała jedynie obietnicę modłów. Chcąc ratować zamek warszawski, napisała zgłogówka do Karola Gustawa. Tłumaczyła mu, że nie powinien niszczyć tej rezydencji, gdyż w przypadku swego zwycięstwa stanie się jej posiadaczem, a w razie klęski Szwedów królowa mu zapłaci za wszystko, co ocaleje. — Przyznaję, że jeżeli tam kiedyś powrócę, a dom własnymi rękami zbudowany w gruzach widzieć będę, to gorzko zapłaczę — napisała w tej sprawie do swych paryskich przyjaciół. W związku ze wzmagającym się w kraju oporem przed najeźdźcą powstała możliwość powrotu króla do Polski. Jednak Jan Kazimierz był wówczas załamany i po raz pierwszy zaczął myśleć o zrzeczeniu się tronu. W dodatku niektórzy dostojnicy nakłaniali go do rokowań ze Szwecją co w ówczesnych warunkach równałoby się kapitulacji. Niemniej królowej udało się natchnąć męża wiarą w zwycięstwo. W rezultacie zwołano w Opolu w dniach od 14 do 20 listopada 1655 roku Narada Senatorów poparła Ludwikę Marię. W związku z tym 20 listopada został ogłoszony na wygnaniu uniwersał do narodu polskiego, wzywający wszystkie stany do powstania przeciw Szwedom, a w drugiej połowie grudnia Jan Kazimierz powrócił do Polski. Ludwika Maria przez wiele jeszcze miesięcy pozostawała w Głogówku. Z kraju zaczęły dochodzić pierwsze zdecydowanie dobre wiadomości o zwycięstwie Czarnieckiego pod Warką i o otworzeniu w okolicy Lwowa armii pod wodzą Jana Kazimierza, który złożył wtedy swe słynne śluby, powierzając Polskę opiece Matki Boskiej i zobowiązując się ulżyć doli chłopskiej. Nieco wcześniej Szwedzi zaczęli oblegać Częstochowę. Na wieść o tym królowa wysłała Paulinom pieniądze, które jednak zostały im doręczone dopiero po zakończeniu oblężenia i wzywała partyzantów, aby szli na odsiecz Jasnej Górze. Kontynuowała działalność dyplomatyczną i w uzgodnieniu zarówno z mężem, jak i grupą senatorów obiecywała różnym dworom, że w zamian za pomoc książę z danej dynastii wybrany zostanie następcą Jana Kazimierza. Bardzo dużym sukcesem monarchii było przygotowanie rozejmu z Moskwą, a nawet pozyskanie cara Aleksego do wspólnego z Polską wystąpienia przeciw Szwedom. Natomiast nadal niepowodzeniem kończyły się wszelkie próby zmiany stanowiska Francji, choć siostra królowej Anna Palatyńska stała się w Paryżu zażartą propagatorką sprawy polskiej. Pomimo nawału wszystkich tych zajęć Ludwika Maria znajdowała czas na kontakty z piastami śląskimi. Została matką chrzestną córki Chrystiana, księcia Legnickiego, przyjęła wizytę księżnej brzegu, która zaskoczyła ją świetnym paryskim akcentem, a sama odwiedziła inkognito Nysę. Początkowo udawano, że nie została poznana i dopiero przy wyjeździe królowej gubernator rozkazał trzykrotnie wystrzelić ze wszystkich dział, a miejscowe damy w karetach udały się za miasto, aby tam pożegnać ją ukłonem. 28 czerwca królowa wyruszyła do kraju. Towarzyszył jej prymas, arcybiskup Lwowski, kilku innych biskupów, pani Stefanowa Czarniecka, podstolina litewska Denhofowa i trzy panny z Fraucymeru. Reszta dworek została na razie w Głogówku pod opieką wizytek. 1 lipca monarchini przekroczyła granicę i znalazła się w Rzeczypospolitej. Po drodze zatrzymała się w Częstochowie, dokąd odwoziła cudowny obraz Matki Boskiej. W czasie pobytu na Jasnej Górze nakłoniła opata Kordeckiego, aby opisał obronę klasztoru. W ten sposób powstała nowa Gigantomachia. Jednak druk tego dzieła trwał dwa lata, wobec czego książka dużo straciła na aktualności. Poza tym monarchini wymogła na prymasie, aby ten obronę Jasnej Góry dokładnie opisał papieżowi. W Częstochowie doszła Ludwikę Marię radosna wieść o oswobodzeniu Warszawy. Wjechała tam 13 lipca. Mąż witał ją na trzy mile przed miastem. Zanocowali w zamku jazdowskim, a następnego dnia przyjęli defiladę 50 tysięcy wojska. Znakomici jeńcy szwedzcy z marszałkiem Wittenbergiem na czele prosili królową o audiencję. Temu ostatniemu posłała własnego lekarza, który miał go leczyć z powodu Podagry. Przyjęła także Subhan Gazę Age, dowódcę pierwszego oddziału tatarskiego przybyłego z pomocą Polakom. Jednak Szwedzi wsparci przez Brandenburczyków ponownie zaatakowali stolice. 28 lipca 1656 roku rozpoczęła się trzydniowa bitwa, której królowa początkowo przyglądała się z tarasu pałacu Kazimierzowskiego. Później postanowiła wziąć w niej osobisty udział. Objeżdżała więc szańce, zachęcając wojska do obrony i wzywała, aby rozpędzać wrogów batami. Widząc na kępie potockiej, że kule z dział nie dolatują do nieprzyjaciela, kazała wyprząć konie ze swej karety i inaczej ustawić baterię. Następnie głośnymi okrzykami radości witała każdy trafny strzał. Pomimo upału pozostawała na swym posterunku i tam, siedząc na bębnie, spożyła wraz z żołnierzami ich skromny posiłek. Wydarzenie to saint amant uczcił panegirykami, a szwedzki kartograf naniósł na planie bitwy miejsce pobytu monarchini. Zastał ją tu goniec Jana Kazimierza z rozkazem opuszczenia miasta. Zawołała wówczas, że jeżeli mąż z wojskiem wycofa się z Warszawy... To ona pozostanie ze swym fraucymerem i będzie kontynuowała obronę. Król okazał się zresztą wówczas naprawdę dobrym wodzem. Trzeciego dnia wieczorem Polacy opuścili stolicę. Królowa napisała do Paryża, wyjechałam z Warszawy w takiej pasji, że jej wyrazić nie potrafię. Wkrótce osiadła w łańcucie i tam ze zdziwieniem spostrzegła, że niepowodzenia zwiększają jej bojowość. Gdy mi polskie sprawy dokuczają, jestem zdrowa. A gdy te lepiej idą, jest mi niedobrze. Niedługo potem nastąpiło ponowne wyzwolenie stolicy. Odzyskane miasto było jednak strasznie zniszczone. Dowództwo szwedzkie wywiozło siedem wielkich statków wyładowanych cennymi rzeczami, a potem pozwoliło swym żołnierzom rabować pozostałe dobra. Specjalnie ucierpiał zamek, gdzie zdzierano ze ścian kosztowne ubicia, wywożono kominki, meble, obrazy, rzeźby i posadzki, a nawet ramy i szyby. Denouaye zanotował, że najeźdźcy wyskrobywali złoto z listw złoconych i wypalali oskropki, z czego najwyżej trzy lub cztery dukaty zyskali, a zrobili szkody przeszło na 30 tysięcy. Wywieziono do Sztokholmu także całą bibliotekę królewską oraz dawne akta. W dodatku apartamenty zostały gruntownie zanieczyszczone, a konie wprowadzano aż na drugie piętro. W rezultacie zamek nie nadawał się zupełnie do zamieszkania. I para królewska zatrzymywała się w czasie pobytu w stolicy w ulubionym przez monarchę Pałacu Kaźmierzowskim, który jednak także był zdewastowany, a w dodatku jesienią 1660 roku częściowo spłonął. Dlatego królowa, dawniej głównie zamieszkująca w Warszawie, teraz po najeździe szwedzkim najczęściej przebywała poza stolicą. W początkowym okresie zwykle zatrzymywała się w rezydencji biskupa Kujawskiego Floriana Czartoryskiego w Olborzu. Po powrocie do Polski monarchini kontynuowała próby realizacji planów podjętych w Głogówku. Chodziło o to, aby za życia obecnego króla wybrać jego następcę, vivente Rege, który wydatnie przyczyniłby się do wypędzenia najeźdźców. Dwór chciał z tym połączyć umiarkowaną reformę wojska i sejmu, zniesienie liberum veto i ograniczenie samowoli hetmanów. A Ludwika Maria zaczęła marzyć, aby elekt poślubił jej siostrzenicę, Annę Henrykę Julię. Bezdzietna monarchii nie odczuwała bowiem coraz silniejsze macierzyńskie uczucia do nieznanej średniej spośród trzech córek swojej młodszej siostry. Powoli Mariasz taki stawał się warunkiem sine qua non starań o następstwo tronu. Myślano o kalwinie węgierskim księciu Rakoczym, o prawosławnym carze moskiewskim lub jego synu, o wielkim elektorze i kilku innych panujących. Naturalnie inowiercom stawiano dodatkowy warunek, przejście ubiegającego się o koronę na katolicyzm. Jednak największe szanse mieli Habsburgowie. Już dawniej Rada Senatu zwróciła się do cesarza z prośbą o 10 tysięcy piechoty w charakterze posiłków, oferując mu w zamian tron Polski po śmierci Jana Kazimierza. Sam monarcha za okazaną pomoc gotów był przekazać swe prawa do dziedziczenia korony szwedzkiej. Kiedy wróg Austrii Rakoczy wkroczył do Polski jako sprzymierzeniec Karola Gustawa, Kolejna Rada Senatu w lutym 1657 roku wystawiła przy pełnym poparciu królowej dokument zapewniający Karolowi Habsburgowi tron Polski po zgonie wazy, jeżeli arcyksiąże poślubi siostrzenicę Ludwiki Marii. Prowadzone rokowania z Wiedniem utrudniła nagła śmierć Ferdynanda III. Niemniej jego syn i następca Leopold 27 maja 1657 roku zawarł przymierze z Polską a królowa, aby ułatwić objęcie z czasem tronu przez siostrzenicę, jej ewentualnego narzeczonego, umożliwiła wprowadzenie posiłkowych wojsk austriackich do Krakowa, Poznania i Torunia. Jednak nowy cesarz nie akceptował w gruncie rzeczy poślubienia przez kuzyna palatynówny Anny Henryki, gdyż była ona po ojcu wnuczką przywódcy protestantów niemieckich, króla zimowego. Poseł Leopolda w Polsce, Lisola namawiał więc swego mocodawcę, aby na razie pozornie przyjął warunek dotyczący mariażu, a później pod jakimś pretekstem zerwał zawarte porozumienie. Zaufany Wiednia, jezuita ojciec Cieciszowski przy jednym z dworzan nieopatrznie powiedział kiedyś, że wysłany właśnie przez Nizolę do Burgu List ma szczególnie duże znaczenie. Usłyszawszy o tym, Jan Kazimierz kazał ująć posłańca. Z przejętej poczty królowa ze zgrozą dowiedziała się, że wbrew oficjalnym zapewnieniom, jej ukochana siostrzenica jest przez Habsburgów wzgardzona i ma być oszukana. Tymczasem życie przynajmniej częściowo powracało do swych poprzednich form. Po dawnemu też Jan Kazimierz zaczął zdradzać żonę, lękając się jej nadal i starannie skrywając swe miłostki. 1 października 1658 roku jej napisał w tej sprawie do Paryża, dodając, że monarchini często o zalotach męża nie wie, gdyż ludzie boją się ją o tym informować. Jednak... Jej nie o to chodzi, aby król pełnił powinność małżeńską, główną bowiem jej namiętnością jest rząd zapanowania. Ponieważ Ludika Maria miała stale na męża duży wpływ, to we wspomniany wyżej liście denuaje przypuszczał, po jej śmierci zapewne król nie będzie chciał długo pozostać na tronie. W 1661 roku Jan Kazimierz nawiązał trwalszy romans z Katarzyną Denhofową, żoną podkomorzego koronnego. Związek ten trwał do końca życia monarchini, która go w jakimś sensie tolerowała, może dlatego, że jej rywalka pozostawała zawsze w cieniu. W ramach normalizacji życia w roku 1660 na tarasie pałacu kazimierzowskiego zaszło wydarzenie ważne z punktu widzenia historii obyczajów. Ludwika Maria i Jan Kazimierz jako pierwsi w Polsce napili się herbaty wchodzącej właśnie w modę w Europie Zachodniej. Królowa po dawnemu oddawała się pobożnym praktykom i opiekowała się sprowadzonymi z Francji zakonnicami. Zasłynęła w tym okresie z miłosiernego czynu. Sprzymierzeni z Polską Tatarzy sprzedawali wzięte do niewoli Szwedki, żądając za nie wygórowane ceny. W dodatku dzicy sojusznicy publicznie smagali swe ofiary i dopuszczali się w stosunku do nich daleko idących poufałości, a nawet grozili gwałtem. Chodziło o to, żeby płacz kobiet pobudzał litość ewentualnych nabywców. Na wieści o takim bezprawiu monarchini zaczęła wykupywać nieszczęśliwe branki. Za jej przykładem poszło szereg polskich dam, które podobnie jak i Ludwika Maria obdarzały wolnością uratowane Szwedki. Jednocześnie postępowała odbudowa zamku. Aby uzyskać na nią środki, król zastawił gdańskich bankierów arrasy Zygmunta Augusta. Prace budowlane początkowo przebiegały w szybkim tempie. Rozpoczęto je od sali poselskiej i senatorskiej, a później wolniej odbudowywano apartamenty królewskie. Choć do końca życia Ludwiki Marii nie nadawały się one do zamieszkania, to ogromadzono tam jednak dzieła sztuki, które bądź ocalały, bądź zostały zakupione po wyparciu wroga. W chwili śmierci monarchini miała ona na przykład 66 obrazów, w tym 39 od treści religijnej. Niemniej świetność dworu bardzo ucierpiała na działania wojennych. Między innymi nie została ponownie zorganizowana słynna kapela Wazów, która odnosiła tyle sukcesów za Zygmunta III i Władysława IV. 15 listopada 1656 roku Jan Kazimierz wjechał do Gdańska i tam zastały go pierwsze szwedzkie propozycje pokojowe. W związku z tym powstała konieczność przybycia monarchini, prowadzącej wówczas całą działalność dyplomatyczną Polski. 11 grudnia Ludwika Maria wyruszyła do męża i dotarła do hojnic, wyzwalając po drodze kilka miejscowości od drobnych załóg szwedzkich. Dalsza podróż okazała się jednak ryzykowna. Wprawdzie Karol Gustaw gwarantował bezpieczeństwo żonie przeciwnika, licząc, że potrafi na nią wpływać za pośrednictwem posła francuskiego. Jednak zarówno królowa, jak i eskortujący ją Czarniecki nie ufali zapewnieniom wroga. W rezultacie monarchini wycofała się w głąb kraju i zaczęła szykować zwołanie Rady Senatu w Częstochowie, luty 1657 rok. Uchwaliła ona wspomniane wyżej przymierze z Austrią oraz wystawiła Ludwice Marii kwit na 179 tysięcy złotych wydanych z jej prywatnej szkatuły na działania wojenne. W związku z najazdem Rakoczego królowa musiała znów udać się do swych posiadłości śląskich. Tym razem wygnanie trwało jednak bardzo krótko i 23 sierpnia oboje małżonkowie przybyli pod Kraków, oblegany przez wojska polsko austriackie Kapitulacja najeźdźców nastąpiła szybko. W prowadzonych pertraktacjach Ludwika Maria brała żywy udział. Kiedy załoga szwedzka opuszczała miasto, król i królowa stali w bramie, przyglądając się wychodzącym oddziałom. Ich dowódca pocałował trzykrotnie Jana Kazimierza w rękę, ale Ludwika Maria nie podała mu swojej. Później we wsi Bronowice para monarsza udzieliła audiencji rajcom Jackowi Łopackiemu, Marcinowi Lachmanowi i Kacprowi Celeście. Przedstawiającym rozpaczliwy stan Krakowa. Wjazd małżonków był w założeniu triumfalny, a w istocie bardzo smutny ze względu na dokonane przez Szwedów zniszczenia. Na ulicach leżały jeszcze trupy. Radośniejsze nastroje zapanowały dopiero w katedrze, gdzie odśpiewano tedeum, co słysząc mieszczanie zaczęli wiwatować. Następnym zadaniem kolowej stało się rozbicie sojuszu brandenbursko-szwedzkiego i pozyskanie wielkiego elektora, którego Karol Gustaw uwolnił z wasalnej zależności od Rzeczypospolitej, z tytułu posiadania Prus książęcych. I w dodatku wyposażył w parę województw. Komisarze polscy 19 września 1657 roku podpisali z Fryderykiem Wilhelmem zasadnicze porozumienie w Velawie. Miano je uzupełnić w czasie spotkania pary królewskiej i elektorskiej w Bydgoszczy. Jan Kazimierz i Ludwika Maria przybyli tam już 26 października, a w cztery dni później witali swoich gości. Oboje wyjechali im na spotkanie. On konno, ona w karecie. Na ich widok elektor zsiadł z konia, a jego żona wysiadła z powozu i pieszo podążyli do oczekujących gospodarzy. Ludwika Maria zaprosiła Henriette Orańską do swego ekwipażu, Sama zajmując miejsce po prawej stronie. Musiały się łatwo porozumieć, gdyż matka Henriety była rodowitą francuską. Mężczyźni jechali konno, przy czym Fryderyk Wilhelm znajdował się na lewo od króla polskiego. Do mieszkania pierwsza wkroczyła monarchini, prowadzona przez wielkiego elektora, a za nią Jan Kazimierz, który podał ramię żonie niedawnego wasala. Rozmawiano w pokoju gospodyni i tam spożyto kolację. O godzinie dwudziestej królestwo odprowadzili gości do przedpokoju. Nazajutrz Wazowie odwiedzili Hohenzollernów, którzy oczekiwali ich na ulicy. Rozpoczęły się wówczas rozmowy polityczne, przy czym wielki elektor prowadził rokowania zarówno z królem, jak i z królową. Za wystąpienie przeciw Szwedom Fryderyk Wilhelm dodatkowo wytargował Lemborg, Bytów oraz Drawsko, natomiast strona polska nie zgodziła się na przekazanie mu Elbląga. 6 listopada zakończono pertraktacje, a na podsumowującym je dokumencie, obok podpisów Wazy i Hohenzollerna, widniał także podpis Ludwiki Marii. Był to szczytowy okres sukcesów królowej, a pochlebcy nazywali ją nawet matką ojczyzny. Wiosnę następnego roku monarchini spędziła w Poznaniu, stamtąd wybrała się do Berlina. Chodziło o zdopingowanie wielkiego elektora, aby wywiązał się ze swych sojuszniczych zobowiązań. Przyjmowano ją tam z ogromnym przepychem. Rogowania trwały jednak tylko trzy dni i 3 lipca królowa wyruszyła do Polski, gdzie nieco spóźniła się na początek obrad sejmowych. Pierwszy sejm po potopie rozpoczął się 10 lipca 1658 roku. Właśnie na jego otwarcie wykańczano na zamku salę senatorską i poselską. Omawiając śluby Jana Kazimierza, podjęto uchwałę o wygnaniu Arian. Ludwika Maria jawnie nie sprzeciwiała się fanatycznie nastawionym posłom, lecz bez rozgłosu zarządziła, aby część wypędzonych przyjąć w podległych mantuance księstwach śląskich. Pozostałe sprawy omawiano początkowo w jej obecności na pokojach królewskich. Uchwały Sejmu w całości okazały się dużym sukcesem monarchini, gdzie ratyfikowano wszystkie zawarte przez nią traktaty z Austrią, z Moskwą i Brandenburgią. Wyrazem przychylnego stosunku do Ludwiki Marii były liczne nadania szlachectwa popieranym przez nią Francuzom. Asekurowano wreszcie 185 tysięcy złotych wydanych przez królową na obronę kraju z prywatnej szkatuły. Następny sejm przyniósł jej jeszcze więcej triumfów, gdyż otwierając go marszałek Gniński bardzo podnosił zasługi monarchijni w wyzwoleniu Polski i wołał — jakże nie dziękować królowej im ci pani miłościwej! Wyliczał też dokonany przez nią czyny i wywyższał ponad dziewicę oleńską. W połowie września 1658 roku Ludwika Maria popłynęła ze swym fraucymerem Wisłą do Płocka i wkrótce znalazła się wśród wojsk polskich, a częściowo austriackich, zgrupowanych pod Toruniem. W czasie oblężenia królowa, godna wnuczka Gwizjuszów wykazała szczególnie dużo brawury, połączone jednak często z nierozwagą. Zwiedzając obóz dotarła na najbardziej wysunięte pozycje, w związku z czym została przez Szwedów ostrzelana z miasta. W przeciwieństwie do monarchini, towarzyszące jej panny były początkowo bardzo spłoszone, ale później z triumfem przyniosły ośmiofuntową kulę. Innym razem, kiedy Ludwika Maria udała się do obozu austriackiego, pocisk armatnie trafił w dach jej karety. Dzięki podobnie nierozważnym postępkom, omal nie została zabita przez swoich w czasie przeprowadzania inspekcji wysuniętej placówki. Nie przestraszyło to jej jednak i znów z bliska przyglądała się nocnej wycieczce szwedzkiej, z trudem odpartej przez polską jazdę. W wyniku tych zmagań Polacy zajęli jakiś bastion, który kulowa natychmiast w ciemnościach zwiedziła. Poza tym zajmowała się z fraucymerem działalnością bardziej odpowiednią dla kobiet. Zbierały mianowicie postrzelonych, rannych, znędzniałych, opatrując ich, pojąc i karmiąc. Na naradach wojennych energicznie zwalczała pesymistyczny pogląd, że Torun jest nie do zdobycia. I na wszelki wypadek studiowała sprowadzone z Francji książki o artylerii i fortyfikacjach. Rozumnie umożliwiła oblężonym wysłanie posłów po rozkazy do Karola Gustawa, który zgodził się na ich kapitulację. 23 grudnia walki ucichły. Opuszczająca miasto załoga szwedzka defilowała przed parą monarszą, a dowódcy całowali ich ręce. 1 stycznia 1659 roku małżonkowie odbyli triumfalny wjazd do Torunia, jadąc między szpalerami mieszczan. Oficjalne uroczystości odbyły się na ratuszu, gdzie wygłaszano mowy i wznoszono toasty. W chwili zdobycia Torunia pertraktacje pokojowe były już w toku. Co więcej, królowa zrażona do Austriaków, którzy wzgardzili jej siostrzenicą, postanowiła przyjąć pośrednictwo francuskie, choć jej dawni rodacy należeli do tradycyjnych sprzymierzeńców Szwecji. Dlatego też miała trudności w zatwierdzeniu tego posunięcia nawet w obrębie najbliższego otoczenia. Opory stawiał zwłaszcza prymas i prawie wszyscy biskupi. Jednak król oraz marszałek Lubomirski i wielu innych świeckich senatorów poparło stanowisko monarchii, która pomimo triumfu oręża polskiego trzeźwo oceniała sytuację, jak to wynika z jej nieco późniejszego listu do Mazariniego. Szwedzi chcą pokoju dlatego, że nie mają czem prowadzić wojny, a my dlatego, że nie umiemy jej prowadzić. Ostatecznie Rada Senatu 10 marca 1658 roku zaakceptowała mediację francuską. Przyjęcie pośrednictwa Paryża było dużym osobistym zwycięstwem Ludwiki Marii, gdyż zapewniało monarchinie ogromną rolę w nadchodzących rokowaniach. Dlatego wielu senatorów składało jej gratulacje, Obcy posłowie godzinami czekali w przedpokojach na posłuchanie, a ślub ulubienicy królowej Marii Kazimiery Darquien z wojewodą Janem Zamojskim odbył się w szczególnie radosnym nastroju. Nieco później również Sejm Rzeczypospolitej zaakceptował mediację francuską. Rozpoczęły się targi o miejsce prowadzenia obrad pokojowych. Przeważyło stanowisko polskie, że powinny się one odbywać w Oliwie. W związku z tym Kulowa udała się tam i osobiście doglądała godnego przygotowania pomieszczeń. Musiała być szczególnie czynna, gdyż Jan Kazimierz przeżywał kolejny okres apatii, a w dodatku był rzeczywiście zmęczony stałymi wojnami wypełniającymi jego panowanie. Nocą 12 grudnia 1659 roku, cicho i bez żadnych owacji, małżonkowie wjechali do Gdańska. Później przebywali bądź w tym mieście, bądź w Sopocie, w wiejskim dworku Patrycjusza Reinolda Kölmera.